Ahoj! Na początek małe ogłoszenia. Na karteczce sobie nawet je napisałem, bo skoro ksiądz może czytać zawsze ogłoszenia z karteczki, to i ja mogę. Czemu by nie? Pierwsze ogłoszenie. Zgubiłem gdzieś taśmę klejącą i sznurek, a jedno jak i drugie jest mi pilnie potrzebne. Głowę bym dał, że jeszcze kilka dni temu te rzeczy były w mojej szufladzie, a teraz zniknęły gdzieś. Gdyby ktoś je spotkał na spacerze, czy idąc w jakieś konkretne miejsce, to niech im powie, że mają wracać, bo są potrzebne. No. Ogłoszenie numer dwa. Konkurs rozstrzygnąć czas najwyższy. Fanfary! Bo parę tygodni temu ogłosiłem konkurs na zgadywanie, czego kogo dotyczą różne promocje, jakie zamieściłem w odcinku. Fanfary! No i było kilka odpowiedzi, co mnie całkiem cieszy. Wygrał Maciek Skwara, duże fanfary dla Maćka, odpowiadając na prawie wszystkie zagadki, poprawnie odpowiadając, co ważne. W nagrodę otrzyma medal, który muszę dopiero wykonać i, i coś jeszcze. Maćku, podaj więc mi swój adres, żebym mógł ci wysłać paczuszkę. Ogłoszenie trzecie. Tak się składa, że nie mam za bardzo z kim nagrywać takich fajnych, tematycznych rozmów, wywiadów właściwie. Niby ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, no są, jest ich całkiem mnóstwo, całkiem spora ich część nawet daje się namówić na wspólne plucie w gąbkę od nagrywajki, ale albo ciężko się z nimi spotkać, albo w trakcie spotkania nie ma warunków na nagrywanie, bo jest szum, bo chaos, bo głośno, bo akurat spotkało się kilka osób naraz i jest taki imprezowy rozgardiarz, w którym ciężko o jeden temat rozmowy naraz. Tak więc, e, nagrywać się da tylko wtedy, kiedy z góry to nagrywanie będzie założone, albo no... Naprawdę będzie fajny zbyt okoliczności. I tu moja prośba. Jeżeli słucha nie ktoś z Krakowa lub w Krakowie się pojawiający, to niech się odezwie. Może uda się nam zobaczyć i w trakcie spotkania w pewnym momencie zalśni to czerwone świadełko oznaczające nagrywanie. Aby było na tyle ogłoszeń, słuchacie innego konceptu. Ja nazywam się Paweł Duraj i zapraszam Was na piętnasty już odcinek. Czemu ja się co jest na wykopie? No ja wiem co jest na wykopie! właśnie, no, nie, nie zapaliśmy! No nie byłem na wykopie, ale ja chyba żebym wrócił! No no znowu będziesz śmierdzał, on nie nie no, sobie przez wakacje sobie możesz trochę dorobić Weź, z powinnaś się cieszyć No, taki Aragon Kawałek, Miesiąc w lesie biegał i śmierdział a. No, ja marzę ja o dole kloaczy. kloaczy. Ja no, po prostu marzę o to, wleś, żeby kopać z dół kloaksy ...którym grał, żeby się bardziej no. złożyć ze swoją rolą? Z mieczem no. chodził przez 3 miesiące no, z mieczem chodził. Kto z myczą chodził? Paragon tak, jak i On, w lesie. Jego syn go namówił do tego filmu, bo bardzo lubił Tolkiena, a ty się na początku nie to zgodzić A to czytałam kiedyś no. no Jesteśmy na czasie, bo mnóstwo ciekawego na jakiś mała Ede O, e Nie, dzięki Są tacy, kto Dla których jesteś wart Mniej niż zelą Mniej niż zelą Mniej niż zelą Dwie czwórki, tak jakby był I tyle Uuu Coś mi się wydaje, że myjesz wszystko Nie myjesz tylko mojego kieliszka To zawsze zmywam cało z ręki będzie więcej. Tak jest. Dziękuję. Ja to jest to prawdziwie do żony magik. Dobrze. Ale nie, w sumie dzisiaj mi się niczym za nie pomowało, bo nic nie uśmiechnego i obleśnego ślimatego i w płynie jakiego. No było tylko z 24 godzin ostatni, tak? A masz, żeby ci było lepiej. Nie! No, <laughs> Że czasem do pytanie na szkoły. <śmiech> <śmiech> sraj. Albo jak kot, wiesz, tam leży. Jak ci tak dobrze zmywać? Plenie będziesz miała kolorowo, a nie tak jak ostatnio. Wszystko świeże. O, moja droga do rana, to, to zaschnie ładnie. nie, no spoko. Zrobi się wzorek. Zostawmy ten talerz na pamiątkę. No, Prędzej Michałowi na pamiątkę, to nie mój. O nie szczęśliw. Swoich bym nie zabrudzał. Ale grzecznie to, pobawiłem się z nim. Co ci zrobił? Mm. Drapają go po szyi. No. A on po czym cię drapał? Tak, tak jak ciebie. No i Ale on niczym, on se leżał. Chodź możemy też pogramy. co?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 Mam swoją nagrywajkę i czasem jest jakaś impreza, albo po prostu kilka osób wpadnie się spotkać i pogadać wieczorem, to włączam ją i stawiam gdzieś w kącie. Jakość takich nagrań może i jest bardzo słaba, poziomy nierówne, co chwila ktoś o nią trąci, powodując wybuchy w mikrofonie, takie jak PUM! Ludzie też mówią w sposób inny niż przy świadomym takim nagrywaniu. Jest bardziej chaotycznie, mniej wyraźnie. Komunikacja tylko w części opiera się na elementach werbalnych, ale, ale mam kilka takich nagrań, których fragmenty mogą choć troszkę przybliżyć klimat tych spotkań. Na przykład, na przykład kiedy jest jakiś instrument w zasięgu ręki, to często się śpiewa. No? Possible to end a. for she's the mother of a man. Ej, no. No. Możemy zapytać, no. czy zwią? Lepiej no. się Leszka. Leszek że nie wią. Ale już syna a -a. i gość na połączenie, Czyli wziął. so easy. <laughs> Thus yeah, having spoke She turned away I know I found no words to say I turned my Black cloak disappeared My labor is no. Zagrać. A duże G duże F duże E duże. Musisz mi to zepiąć. A G E duże, tak? Kiedy powrócisz? Do... A G F E. A G F E, tak? Tak. F, e, I wszystko. Będzie e, w A. Dzisiaj G. F i E. Tak. E duże? Tak. Wszystko. Zagraj A, nie mi to. Nie powiedziałam, że muszę. Naprawdę na dużo mnie Na Ciebie zrywam polne kwiaty, szukam tych najrzadszych. Naprawdę na dużo nie stać. Ciebie patrzeć, bo naprawdę na dużo nie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi bra, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. czego nie brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam przed nami mgła. Czasem robi się też jakieś dziwne, zabawne rzeczy. Ona na przykład, na jednej z ostatnich imprez upkleiliśmy. No dobra, to był mój pomysł, ale ktoś mi pomagał, obkleiliśmy kolorowymi literkami buty z półlokatorki. Gdy po tygodniu to odkryła, no to nie była zachwycona, ale tam troszkę popiszczałem i te moje paniczne piski w trakcie ucieczki chyba ją zmiękczyły nieco, bo nawet się nie wkurzała, nie obrywałem, tylko poduszką raz dostałem. Myślę, że tak naprawdę to zadowolona jest z tego udoskonalenia butów, bo same buty w żaden sposób się nie zniszczyły. Można te literki bez problemu odkleić. Nie będzie żadnych śladu po nich, ale tego nie zrobiła. Pewno dlatego, że całkiem słusznie literki ozdabiają te buty. Z tymi literkami wyglądają one znacznie, znacznie weselej. Albo też, jeśli chodzi o inne takie akcje, takie y, zabawne rzeczy, to może też się zdarzyć spontaniczna wyprawa pod Wawel, żeby przytulić smoka. Bo stoi tam sam jeden biedny ten cały czas. Trzeba go przytulić, zwłaszcza, że w skale pod nim mieszka rodzina myszek. Przynajmniej rok temu mieszkała. No nie rok temu, może tak pół roku temu to było. To taka jedna z tajemnic Krakowa, jakie udało mi się odkryć przez rok mieszkania tutaj. Ale sednem tych spotkań są rozmowy. Takie zwykłe, luźne, a momentami, gdy na przykład wyjdzie się z kimś na spacer, żeby się przewietrzyć, albo na papierosa, ja tam nie palę. Niektórzy palą. Lubię, lubię takie wyjścia wtedy. Jest ciszej, gwar imprezy się oddala, jest bardziej kameralnie. I wtedy rozmowy mogą przybrać charakteru bardziej osobistego i poważnego. No albo zamulającego. Ja Teraz jest ja... tak coś pomiędzy. Tak, ja dlatego mam z fajką problem, bo ja nie potrafię się niemożliwie tak fajnie zasiągnąć. Znaczy. Fajne obłoczki wychodzą teraz. Zajemiste. Co Z... za dramat! ciszej. To i tak, tak strasznie nie słychać jak wtedy, chyba co byliśmy na zewnątrz wszyscy. Ale ze względu na dzieci no, nurze troszkę przeszkadzać. Jangangili Wszystkie swoje rzeczy powierzam. Mi. No raczej nie. Dlaczego nie? No bo nie. Znam cię dłużej niż Sylwia. No w sumie? No to Adze. <śmany> no i w ogóle. Nie, ja nie tak właśnie to Sylwii. Jednak chciała. Sylwii. Adze daje Maxa, Sylwii daje resztę. I Harry'ego Pottera. I Harry Pottera, Adze. Ale którego? Grę. Ja chcę to gitarę. gitarę. Którą? To Wszystkie. Ja chcę Wszystkie gitarę i Nie, gitarę oddaję y, na rzeczy, na cele charytatywnym. Czemu nie dasz, Sławko, No bo on już ma. Ale ja chcę drugą. A, weź się gry e, co, co jeszcze? Dajmy, co z ja bym Wszystkie rzeczy zniszczone oddaję do sierocińca, żeby było, że jestem miłosiernym To jest róże do sierocińca, tylko I nie, tylko nie, nie od nie od <laughs> Dokładnie. E, co tam jeszcze? No generalnie swoje dziewictwo zdaję, no nie wiem już. Komu? Osobom pracującym w tym prosektorium razem ze swoim ciałem. Ale to może się stracić, zanim umrzesz. Skoro wiesz, że no, będziesz tutaj na cele naukowe. Właśnie. No w tobie, a no. ci to no. potem oddasz naprawdę Właśnie, wiem, się być. To i naprawdę będą mam w nim to oddaję. Żeby Co? W właśnie studentom, studentkom od, e, oddajesz e, dziewictwo, tak? No raczej. <laughs> już po Takiej okazji już mieć nie będą. No. Co tam jeszcze? No to już by było na tyle. A swoje papierosy niedopalone daje Pawłowi. No, tak nie e, Black Devila A LM Sylwii. To Black Devila daje asy. No, nie, chcę. No to się ugryźcie kurwa. <laughs> Wiesz, wam nic nie oddam, wszystko niech się spali i przejdzie w zapomnienie. To już jest koniec mojego dostawienia. No ja to uwielbiam, jak właśnie wchodzę gdzieś w planach po i tylko takie drzwi. tak. Ktoś tak słyszał. głos jak jak ja? Myślałem, że ty tam jesteś, byłem... Też myślą... tak kiedyś myślałam, a ty tam. no. Jakaś babka to a ja nie mnie? tam, nie? A nie wziąłem ten port, ale było Lest Lest dzisiaj naprawdę... Owcze... To mówi <grym> <w s> <grym> strasznie jak głos kobiet. Nie, ale ja, ja ja naprawdę mówiła, Dzięki. ja myślałam, że to jest... Ja nie, teraz mamy fazę bierzeń i radości. To na papierosa i fajkę. Okej. Chciałbym strasznie ścikać. Chciałbym się no, jakby no, tak ja, ja też. Tu, tylko jest kolejka, nikomu nie lepiej Musisz nie Mi się ścikać ciało tak jak tak zaczyna importera, więc to w ogóle dramat. Ej, gramy w podchody, czy pijemy od razu? Adam chyba jest zdecydowany. Adam zbyt. nie mać w kurwa? Nie. Okej. Okay. Nie, ale zaraz was porozpierdalam. Co wy robicie? Idziemy tam, Ale tam nie grają fajnie, pijemy tutaj wódkę. Fajnie tam Nie ma wódki. ale nie chcemy kupić. No, kupcie wódkę po drodze. Dobra, jak będzie? Zamykałem, ja bo ktoś tam chciał iść. Ej, kupcie wódkę, my się jakoś ściepimy na że jest piątkę. No, co? No, co? To. No, no, to, to tak chyba, czy by otwierasz tutaj, czy nie? Nie, to, to wyobraź się, że mogę do za swoje. Nie. Ja otwieracz gdzieś. To, to myślę, że na czwórkę czekam, wypijemy. Nie, to No, co? Kupmy dwie od jeszcze Tam jest Tu? No. Gdzie jest magiczny. A tu jest. A jest wcześniej, Jeszcze żeby było z tą i kupić następny razem. Mm. Dzieci powodzenia. Ja mam teraz um panie panie panie? Te tam teraz jakąś później przyjdziemy. dziewczyny, dziewczyny, przyda. To No co się tacy zadowalają? No ale panie grają. Gramyście grają. Cześć. The do Oni kupują łódkę, czy nie? Ej, ej, ej. Nie mam coś na Kamil, Kamil, kupcie. Koniecznie. Dobra. Nie, chcesz wódki, albo? Nie. nie A, no tak, wiem, to sobie pewno część z Was pomyśli, studenci imprezują, piją, nic nie robią, chyba nie ma sensu z tym polemizować tutaj, zwłaszcza, że ten odcinek potwierdza to. No bo faktycznie, jak się w ciągu tygodnia właściwie tylko studiuje, nie trzeba pracować przez większość dnia to ten tryb życia jest no, całkiem przyjemny, bo powiedzmy, że 20 godzin w tygodniu ma się zajęcia, do tego jakieś 10 można doliczyć na różne takie małe okienka w rozkładzie zajęć, z którymi nie da się za bardzo nic nieskonstruktywnego zrobić, zwłaszcza jak się dojeżdża kawałek na uczelnię. Do tego z kilkanaście godzin na naukę, robienie różnych projektów i takie tam. A i z... no... I z tym różnie bywa, zależnie od tego, co się studiuje yy, i jaki to jest tydzień, jaka część semestru. Czasem jest tego więcej, ale często, często mniej. W sumie mamy góra z 50 godzin na tydzień zajętych, To nie jest dużo, yy, ale, ale jest to rozciągnięte w czasie, rozwałkowane. Jednak jak się sprężyć, jak się właściwie Um, ułoży czas swój, swoje obowiązki, różne czynności w ciągu dnia rozplanuje i nie marnuje się zbyt wiele czasu na dojazdy na tą uczelnię, to, to jest sporo wolnego czasu, głównie wieczorami. A co do picia, to no, na niektórych nagraniach alkohol pewnie słychać, ale to też w znacznej mierze zależy od paczki znajomych, czy gra on główną rolę na imprezie, czy jest tylko jakimś dodatkiem, o tyle noga muszę coś zrobić z tymi wszystkimi butelkami, które zalegają mi półki do mieszkaniu. <śpiewa> Ej, to, to... to... regres na tak, <laughs> <to> A Dlaczego? To... <laughs> I troszkę. <ty, laughs> I i może, bo opowieścią. To chcę, to niechaj słucha, to nie chcę, niech nie słucha, jak bardzo są dla ucha morskie opowieści. Hej, kak, rękę na rękę, jak i zniszczony, kto zrobił z morskim opowieścią. Łajka to jest morski statek, szarpnowiat, odmucha, z gestem cierpi, prawda nie, niedostatek morskich odpowieści. Hej, tak, tak, tak, hej, kiedy tak, to, Zrobi doskonale morskim opowieściom. To był raz marynarz, który żywił się wyłośnie właśnie pieczec, syn konfitury i do zupy mlecznej. Hej, ha, kolejkę dalej, hej, ha, klejka, znieśmy, to klejka, doskonale morskim opowieściom. klejka, klejka, klejka, klejka, klejka, klejka, że sam klejka, bez statem i Hej, ha, kolejkę, dalej, hej, kiedy to zrobi doskonale morskim opowieściom. Jak pod herem raz muchnęło Żegle z garła mocna ludzka Patrzę w kojem i przywiało Na gąbapkę spucka Hej, kolejka, kolejkę dalej Hej, ha, ha kielikę to zrobi hej, Doskonale hej, morskim opowieściom Niech drżą gitary struny Niech wiatr grzywa cięgnieści Gdy popłynie Na gąbapki opowieści Hej, ha, kolejkę dalej Hej, ha, kielikę to zrobi doskonale morskim opowieścią. Otwartam drugi. Doskonale brała ryba, mogłeś ryba, wędką ryba. wtedy sławać całe wieloryba. Hej hak, hej pielęgniarę, hej hak, to zrobił doskonale morskim opowieścią. Pródy Johnny, kiedy popił bardzo głupie miny, albo skakał też do wody i gonił rekiny. ma rzekli twarda sztuka, ale dżoł wielkiej złości Łapał gada i od ogona i mała łamał kości, kości. Hej, ha, kolejkę, nole, hej, ha, kielichę Wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom Może ktoś się, się będzie zrzymał, mówiąc, mówiąc, że to, to złożne wieści Ale to jest właśnie klimat morskich opowieści Ej hey, ha, na rękę, ej ha, kielichy, znieśmy to zrobić doskonale morskim opowieściom. Bastianie, na boisku się normalnie tak no. tak! Wiem, co no. tak, są to widać na przykład jak Tak, Leci taki, taki, taki. I to mi się to tak taki. Nie, dobra, ja tak robiłem dwa razy Bo ogłaszam. Ej, wiecie, ej gośle, raki, światło tam. Ej, ej, prawo, ej nie chcę nic chcę mówić, ale jak to ja do połowy. Kluję bo uśnięm, panowie. Kluję bo uśnięm. Szybko, sebac, ja decyzja do połowy? Słupa, halucy, ej, to do, jest do, na tych kieliszkach. To, tak, tak, tak, to, to wszystko na dziś. Wykorzystane nagrania pochodzą z różnych okresów ok czasu bardzo różnych. No i ludzie też się w nich prze przeróżni. Przepraszam. Ja wiem, to wszystko, co mówię, jest strasznie takie... No, to są truizmy, trochę lania wody, ale no dajcie spokój, przecież sami z własnego doświadczenia wiecie, jak to wygląda zapewne. Do usłyszenia za tydzień, na razie, hej! Ktoś się tak żegnał z podcasterów, ale kto? Taki duży, taki mały, może śmieszny być. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, być, sorry, I'm sorry, I'm Bo masz rozum, wierzę i chęć Twoje miejsce na ziemi tłumaczy Zaliczona matura na pięć Są tacy, to nie żart, Dla których jesteś bardziej Mniej niż zero Mniej niż zero Teraz Sylwia, powiedz, dla kogo była zadedykowana piosenka? Ja ta piosenka? Ta piosenka była zadedykowana nie, przede, ja. przede wszystkim dla Adama, no, ale nie, też nie, dla Kamila no. i trochę Sławka, aczkolwiek on teraz wyszedł, więc nie słyszał.